Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz. Groźny wypadek w Gdyni z udziałem trolejbusa, którym przedszkolaki jechały na wycieczkę. Sejm ponownie nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. O burzliwej debacie w za chwilę opowie nasza reporterka. W Światowym Dniu Chorych na Hemofilię o postępach w leczeniu. Współcześnie młodzi ludzie mogą w ogóle żyć normalnie. Wypadek z udziałem trolejbusa, którym dzieci z jednego z gdyńskich przedszkoli jechały na wycieczkę. Pojazd zderzył się z samochodem osobowym. Do tego wypadku doszło u zbiegu Chylońskiej i Osowskiej. Służby medyczne informują, że przebadano 27 osób, w tym ponad 20 dzieci. Żadnemu z nich nic się nie stało, a tylko dwie osoby wymagały wsparcia medycznego. Do szpitala przewieziono jedną z nich. Przyczynę wypadku bada policja. Zabrakło 20 głosów. Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, a to oznacza, że ustawa nie wejdzie w życie. Rządzący zapowiadają trzecie podejście i że sprawy nie odpuszczą. Burzliwa była za to debata przed głosowaniem, w której nie brakowało wymiany zarzutów między stroną rządową a opozycją i kancelarią prezydenta. Śledziła to wszystko Małgorzata Naukowicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawetowana ustawa miała między innymi przeciwdziałać naruszeniom prawa i chronić inwestorów. Politycy koalicji rządzącej podnoszą, że ustawa jest potrzebna z powodu problemów klientów z wypłatą środków, m.in. z giełdy Zonda Krypto. Mówił o tym premier Donald Tusk. Przypomniał, że założyciel giełdy zaginął w niejasnych okolicznościach. Szef rządu do końca też apelował o ponowne uchwalenie przepisów. Jeśli trzeci raz uda wam się ochronić tę konkretną firmę, jeśli trzeci raz uda wam się narazić Polaków na wielkie straty, to rzeczywiście będziecie mogli sobie pogratulować. Będziemy o tym pamiętać. Zawsze będziemy o tym pamiętać.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 Prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawę, dwukrotnie też nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Małgorzata Naukowicz, bardzo dziękuję za te szczegóły. Uwaga na fałszywe ulotki z wezwaniami do zapłaty. Za wycieraczkami samochodów wciąż znajdowane są podróbki wezwań do opłaty za mandaty. Przestrzega rzecznik prasowy Lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej Michał Deruś. W treści ulotki znajduje się kod QR, który może nakierować osobę skanującą na pobranie złośliwego oprogramowania. Jego użycie może spowodować utratę danych albo zawirusowanie telefonu. Krajowa Administracja Skarbowa podkreśla, że nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów za wykroczenia drogowe w postaci ulotek. Słupski sąd przedłużył areszt byłemu oficerowi Służby Ochrony Państwa, który jest podejrzany o to, że w styczniu, w trakcie ferii, w ustce zamordował swoją czteroletnią córkę i usiłował zabić czterech innych członków rodziny. Piotrka pozostanie za kratami do 25 lipca, mówi Magdalena Gadoś ze Słupskiej Prokuratury.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 Nowoczesne leki i terapie pomagają im aktywnie funkcjonować w codziennym życiu. Mowa o chorych na hemofilię. Obecnie pacjenci i dzieci i dorośli mogą korzystać na przykład z dostaw leków do domów, a leczenie znacznie się poprawiło, mówi w Światowym Dniu Chorych na Hemofilię Artur Puzio, zmagający się z tym schorzeniem od urodzenia. Miałem wiele, wiele takich wylewów w miesiącu, czasem to było nawet 10. Po wprowadzeniu profilaktyki możliwe jest... Y Ograniczenie tych krwawień do kilku w roku albo nawet nie. Współcześnie młodzi ludzie mogą w ogóle żyć normalnie. Także eksperci przyznają, że poziom leczenia w kraju nie odbiega od unijnej średniej, a w niektórych aspektach jest nawet lepszy. W Polsce leczonych jest 3,5 tysiąca pacjentów. Zbliża się kulminacyjny moment obchodów stulecia Polskiego Radia. To spektakl muzyczny Wiek Radia. Co jutro wydarzy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zdradza dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochera. Wyjątkowy koncert, który opowiada historię tych stu lat muzyką. I zabrzmi muzyka, którą słuchacze jedynki na pewno znają i na pewno lubią, ale zabrzmi ona w trochę innej wersji przygotowanej przez Luka, czyli Łukasza Rostkowskiego. Ale świętujemy stulecie Polskiego Radia także dziś. Czeka nas kolejna audycja z nietypowego miejsca. Folder ulubione z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A po 18.00 na antenie jedynki gwiazdozbiór. Jedynki urodzinowe spotkanie z wyjątkowymi artystami, w tym Urszulą, Kasią Stankiewicz, Renatą Przemyk, Reniusis i Natalią Kukulską.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 Słonecznie, niemal bezchmurnie na zachodzie, no i w centrum pozostałe regiony z większą dawką chmur, ale padać ma dziś tylko przelotnie i słabo na południu i na południowym zachodzie. Od 4 stopni miejscami na Warmii, przez 11 w centrum, do 14 na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Radioprogram Pierwszy, cztery pory roku, 10 minut po godzinie 11. Agnieszka Kunikowska, mówię Państwu dzień dobry po raz trzeci i bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które do nas płyną z okazji stulecia. Pani Bożena. Wszystkiego urodzinowego, radiowego. Dziękujemy za muzykę, za informacje, za towarzystwo na co dzień. Grajcie dla nas jeszcze długie lata, już nie 100, a 200 lat i jeszcze więcej. Tego życzę. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. No, mamy co świętować, co tu dużo mówić. Jutro wyjątkowy koncert z okazji Stulecia Jedynki pod batutą Luka wystąpią Orkiestra Polskiego Radia, Rebel Babel i między innymi Ania Rusowicz artystka pojawi się też dziś u nas już za chwileczkę. Cztery pory roku. Ale zanim o koncercie i o radiu, i o śpiewaniu, to musimy jeszcze zerknąć, jak się sprawy mają, jeśli chodzi o nasz konkurs Odkrywcy Przyszłości. Wiedzą Państwo już, że to ktoś, nie coś. No to ja tylko powiem, że nie chodzi o Williama Szekspira, o Jana Kobuszewskiego, ani o Jana Machulskiego, ani o Kaczkę-Dziwaczkę. O kogo chodzi? Myślę, że ta ostatnia podpowiedź powie Państwu wszystko. To dlaczego mówimy duńczyk, a nie dańczyk, skoro mamy danie. Aby się, aby palić się, aby się Kiedy nocował w hotelach, zostawiał przy łóżku kartkę z napisem ja nie umarłem, ja tylko śpię. Te kartki były niezmącone najmniejszym nawet wersem nim nie po Dini. I wszystko się dobrze skończyło. I to koniec naszej bajki. I koniec naszych podpowiedzi. I już państwo doskonale wiedzą, o kogo chodzi, prawda? 72 151, proszę napisać, o kogo chodzi, ale proszę także dodać jakiś swój komentarz. A do wygrania przypomnę wspaniały zegarek o wartości ponad 400 zł, zwany smartwatchem i cardio Watchem. 72 151. Kwiaty we włosach, potargał wiatr Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już Przejdziesz świat i wszelki spół Kwiaty we włosach, potargał wiatr Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt Choć z daleka, no właśnie, Nie powiem tak, nie powiem nie Bezpomnij czasem, łatwiej żyć Nie wraca nic Kwiaty we włosach Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci Otargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dziś ja ty, bo dziś ja To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa, ba, ba, ba, ba. Kwiaty we włosach śpiewały czerwone gitary, a jutro ta piosenka zabrzmi podczas naszego koncertu z okazji urodzin stulecia jedynki w zupełnie innym wykonaniu. Zresztą wiele piosenek zabrzmi. To będzie taki przekrój piosenek stulecia. A zabrzmi ta piosenka w wykonaniu naszego gościa, którego właściwie nie muszę Państwu przedstawiać, jak sądzę, ponieważ znają Państwo doskonale nie, tę osobę i z naszej anteny, z rozmów na, na antenie jedynki i z piosenek, które można usłyszeć. Ania Rusowicz, dzień dobry. Witam słonecznie. Oczywiście ja jestem z... Z jedynką, no można powiedzieć też od stu lat związana. Trochę pani uprzedziła moje pytanie, bo chciałam prosić o dokończenie zdania. Radio to dla mnie? Hmm. Jeżeli mogłabym się rozwinąć i tak nawet troszeczkę psychologicznie y, powiedzieć, bo to chciałoby się tak w, powiedzieć, zamknąć w jednym słowie, ale chyba się nie da. Myślę, że to sposób na samotność w dzisiejszych czasach, bo mimo wszystko za, za tym mikrofonem stoi żywy człowiek. A w dobie sztucznej inteligencji ja mam wrażenie i, i tego jak my walczymy z samotnością, radio jest taką odpowiedzią, że jednak mimo wszystko mówi do, was, do nas, do was, żywy człowiek. A gdy była pani małą anią, to głosy jakich artystów, te płynące z fal eteru na falach eteru no przede przemawiały wszystkim do pani sygnał, najbardziej sygnał prawda to co nas budzi to co nas gdzieś tam nam towarzyszy coś co ja jeszcze jestem z tego pokolenia gdzie te radio było ważne towarzyszyło nam 24h i myślę że czego warto cały czas mówić, że radio jest potrzebne. Chociaż mamy dzisiaj dostęp no, wszelaki do, do, do różnego rodzaju mediów, to, to ja jestem tym pokoleniem wychowanym właściwie na, na radiu. Ale mm, mówię, że dzisiaj jest bardzo duży problem z samotnością i wiele osób, nawet z tamtego pokolenia, czy moich rodziców, to jest ich jedyny sposób nawet na spędzanie czasu, że właśnie do nich mówi radio. I to, jest, to, to jest wręcz terapeutyczne mm -hmm. i tak ważne. A wyobrażała sobie pani wtedy, wrócę jeszcze do dzieciństwa, że kiedyś może moja piosenka będzie no myślę, nadawana że nie w nie ma radiu. Myślę, nie artysty, który nie marzył o tym. Bo to jest właściwie e, no taki sens y, tworzenia żeby piosenki, które piszemy, poszły w eter. Powiem, powiem tak dosłownie i w przenośni. No i poszły w eter, ale ciekawa jestem, czy pamięta Pani ten pierwszy moment, ten pierwszy raz, kiedy gdzieś Pani jechała albo była Pani w domu, w radio grało i nagle słyszy Pani swój głos, swoją piosenkę. Jakie to uczucie? To jest, muszę przyznać, niesamowite uczucie. Takiego spełnienia i satysfakcji i, i takiego poczucia sukcesu dla artysty. No to jest, no zawsze te pierwsze razy są dla nas tak istotne. Ja nie przypomnę sobie teraz konkretnie, to ale piosenka? chyba to było Polskie Radio. Tak, kiedy ja usłyszałam, moje piosenki po raz pierwszy leciały właśnie w radiowej jedynce czy w trójce, ale tak było. Jutro o 17.00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi pani w spektaklu muzycznym Stulecia Wiek Radia. Oprócz pani wystąpią Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Paktofonika, Krzysztof Cugowski. Tak jak mówiłam, będzie państwu towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia, ale także Rebel Babel pod dowództwem Luka. Jak się pracowało w takim gronie? Bo to takie eklektyczne grono dosyć. Wspaniale. No ja się z Lukiem znam przyjaźnie. Też ze 100 lat już mogę powiedzieć. i Jestem z niego bardzo dumna, że on poszedł, w sumie zmienił troszkę, przebranżowił się, no ale poszedł, rozwinął się niesamowicie i poszedł szeroko i muszę powiedzieć nawet międzynarodowo i światowo. Dlatego y, to, co teraz tworzy i, i zarządza tak wielkim organizmem jak orkiestra, no to jest coś wspaniałego, widząc y, przyjaciół jak rozwinęli się na przestrzeni Lat. Myślę, że to będzie wspaniały spektakl, nie tylko muzyczny, ale też, no, wizualnie na scenie będzie to pięknie wyglądało. A ja chciałabym tylko powiedzieć, że nadmienić, że dokładnie jutro o godzinie 17:00 my startujemy z koncertem, a dokładnie 100 lat temu została wypuszczona pierwsza audycja w radiowej jedynce, więc niesamowita jest ta cykliczność, jak to. Można powiedzieć, że no, coś tu to dalej życzyć? Kolejnych stu lat. <śmiech> kolejnych stu lat, kolejnych wspaniałych słuchaczy. Jutro pani nie będzie śpiewała swojego repertuaru. Będą kwiaty we włosach wspomniane, ale... Nie tylko. No, najlepiej by trzeba było na stulecie zaśpiewać ze 100 piosenek. no ale to lat, to by było. By było tak. się zaśpiewać. Ale <śmiech> ciężko by było wyjść wtedy z koncertu. E Myślę, że jest to, tak jak powiedziałam, pewnego rodzaju spektakl i opowieść, więc te piosenki zostały wybrane w ten sposób, żeby opowiedzieć historię radia. No, podejrzewam, że nie było łatwo twórcom koncertu wybrać y, piosenek, które, y, które będą, które jutro Państwo usłyszycie. Natomiast jest pewnego rodzaju opowieść. Ja muszę powiedzieć, że i moje piosenki tutaj gościły w, na, w Eterze różnych kanałów Polskiego Radia, ale też i moi rodzice tutaj u Państwa przecież wielokrotnie mieli swoje przeboje na pierwszych miejscach list przebojów. Całe tygodnie, miesiące królowały na podium, więc to ma taki też dla mnie bardzo osobisty Wyniar. wątek. Ja jestem tutaj no, tak bardzo rodzinnie związana. Dlaczego? Dlatego te, te, te stulecie... Polskiego Radia tak mnie bardzo cieszy, bo jest to mój partner y, od wielu, wielu lat i mam nadzieję, że pozostanie. Tak już. Bardzo się cieszymy, że jest Pani częścią naszej radiowej rodziny. Wszystkiego dobrego życzę. Nie wiem, czego życzyć artystce. No chyba po prostu pięknych dźwięków, pięknych pomysłów na piosenki i tego, żeby właśnie, żeby one były słuchane. O ogromnego grona słuchaczy. Mam nadzieję, że tak będzie. I ta nasza współpraca, artysta i radio będzie się nam pięknie układać. Bardzo dziękuję Ania Rusowicz i przypominam Państwu, że koncert na Stulecie już jutro, punktualnie o 17.00, także na naszej antenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.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 Wspominają Państwo spotkania z Anią Rusowicz, pani Maria, wspomnienia z koncertów z lata, lata z radiem. Wszyscy w tych dniach, to z kolei pani Maria z Prowansji, wszyscy w tych dniach składają radio życzenia. Ja radio codziennie, jakie włączam, życzę wszystkiego, co najlepsze i żeby było zawsze. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Przypominam, że ten wyjątkowy koncert, właściwie spektakl muzyczny, tak go trzeba nazwać, na stulecie wiek Radia odbędzie się już jutro o 17 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, ale jeśli nie będą Państwo mogli tam być, to nic straconego, bo transmisja tego koncertu na naszej antenie. Pogoda. Na północy i na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze troszkę więcej chmur, ale też przejaśnienia. Na wschodzie i w południowej części kraju może przelotnie popadać. Jeśli chodzi o termometry, to zobaczymy na nich maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 15 na większości terenu Polski i do 20 stopni miejscami na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopascal, i będzie rosło, a teraz mrozy województwo mazowieckie i Witold Orcholski, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dziś w mrozach czujemy prawdziwą magię czterech pór roku bo w jednym tygodniu mieliśmy wiosnę, już lato, już jesień, bardzo niedawno zimę. Jeszcze w tym tygodniu było tutaj mroźno, ale wreszcie jest ciepło. Zima wreszcie odpuściła, słońce mocno grzeje. Także w naszym rezerwacie w Rudce Sanatoryjnej zakwitły zawilce i zakwitły w pełni. Niektóre wyjątkowo stały się nawet lekko różowe, co zwykle się nie zdarza, bo te dzikie zazwyczaj są tylko białe. Stawiamy miasteczko, takie miasteczko ekologiczne, po to, żeby na jutro było gotowe, bo ma mamy taki czwarty ekobieg za zawilca. Takie miasteczko, gdzie spotykają się okolodzy, leśnicy, wszyscy, którzy myślą dobrze o tym, żeby nasza przyroda służyła nam jak najdłużej. Będzie z pół tysiąca biegaczy i chodziarzy, którzy właśnie będą wokół tego rezerwatu biegać. Więc to taka przestrzeń, w której fajnie się spotkać, I nie tylko w takim zapatrzeniu, bo a propos tego zapatrzenia, jutro też otwieramy wystawę najlepszych fotografii przyrody z naszego województwa mazowieckiego. Ale one dotyczą całego kraju. Pomrozy to nie tylko nazwa, to także nasz charakter zapraszam. Niech biegną, niech biegną, byleby nie podeptali za wilców, oczywiście. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i jeszcze oczywiście tradycyjnie ludowa mądrość pogodowa na dziś. Dzisiaj ptasia. Mówiliśmy o podlotach i nielotach i pisklakach. Wczesne kaczki z żurawiami znakiem wiosny z ciepłami. No te kaczki z żurawiami to już dawno przyleciały, więc będzie wiosna ciepła. Jeszcze będzie. Cztery pory roku. TDA to contemplate this audiovisual opiate 100 years from now Tidal bites and human rights For satellites, your parasites Hey, Now I gotta tell you that I've been down Down so low that I've hit the ground Polskie Radio, program pierwszy cztery pory roku. Proszę Państwa, rośnie nam młode pokolenie słuchaczy I nie tylko rośnie, ale przychodzi tutaj do radia, żeby poznać jego zakamarki i żeby poznać tajemnice radiowe przede mną, za szybą, grupa roześmiana, machają do mnie teraz, to są m, uczniowie szkoły w Ursusie z klasy czwartej, a bardzo fajnie, że wpadliście do nas. Bardzo serdecznie dziękujemy za odwiedziny i słuchajcie radiowej jedynki. Szkoła numer 382, to tak, żeby uściślić <ścoughs> pozdrowienia. Proszę Państwa, w tym tygodniu, w tygodniu szczególnym, bo tygodniu urodzinowym, tygodniu jedynki przypominamy Państwu wiersze i głosy największych polskich poetów. Wiedę. Dzisiaj z archiwum polskiego radia wydobywamy dla Państwa moim zdaniem, jeden z najpiękniejszych wierszy konstantego ildefonsa Gauczyńskiego. W jego interpretacji. Zaczarowana dorożka. Zapytajcie artura, daje słowo nieklamie. Ale było jak ulał, sześć słów w tym telegramie. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Cóż, według Benalego, czarnomistrza Krakowa, to nie jest nic takiego, dorożkę zaczarować dosyć fiakrowi w oczy, błysnąć specjalną broszką i już jej zauroczył dorożkarza z dorożką, ale koń nie. Więc dzwonię. Serwus, to pan Ben Ali? Czy to możliwe z koniem? Nie, pana nabujali. Zadrżałem. Druga w nocy, pocztylion stał jak pika i urosły mi włosy do samego świecznika zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń, niedobrze, serce, głowa, w dodatku przez firankę, srebrne dachy Krakowa jak sekundum joannem, Niżej gwiazdy i liście Takie duże i małe A może rzeczywiście zgodziłem Zapomniałem, może chciałem za miasto Człowiek pragnie podróży Dryndziarz czekał i zasnął Sen mu wąsy wydłużył I go zaczarowali Wiatr i noc i benali Zaczarowana dorożka Zaczarowany dorożkarz Zaczarowany koń Z ulicy Wenecja Do Sukiennic prowadził mnie Artur i Ronard a to nie takie proste, gdy jest tyle kamienic i gdy noc zielono, szalona, bo trzeba, proszę Państwa, przez cały nocny Kraków, nocne wypychanie ptaków, nocne kursy stenografii, nocny teatr, król szlarafii, nocne gorsety Kolumbia, nocny tramwaj, nocna trumna, nocny fryzjer, nocny rzeźnik, nocny hurmenski, cześć pieśni, nocne sery, nocne mleko, nocne tańce wieczystego, nocne dziś parówki z chrzanem, nocne towary mieszane, nocna strzałka przy kościele, nocny szyl. tyber, już troc, słowem... Nocni przyjaciele, wieczny wiatr i wieczna noc. Przystanęliśmy pod domem, pod murzynami. Ech, dużo bym dał za ten dom. I nagle patrzcie, tak jak było w telegramie, przed samymi, uważacie, sukiennicami, zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Z wieży mariackiej światłem pruszy, a koń, wyobraźcie sobie, miał autentyczne uszy. Grzywa mu się i ogon bielą, wiatr dmucha w grzywę i w biały welon. Do ślubu w dryndzie jedzie dziewczyna, a przy dziewczynie siedzi marynarz. Marynarz lajdak zdradził dziewczynę, myślał na morze sobie popłynę, lecz go wieloryb zjadł na głębinie. Ona umarła potem z miłości, z owej tęsknoty i z samotności, ale że miłość to wielka siła, miłość po śmierci ich połączyła. Teraz dorożką zaczarowano, Jedzie pan młody z tą młodą panną Za miasto, gdzie jest stara kaplica. I tam jak w ślicznej starej piosence Wiąże im stulą stęsknione ręce Ksiądz, co podobny jest do księżyca. Noc szumi, grucha kochany z kochano, Ale niestety, co rano przez barokową bramę pełną sznerklów i wzorów Wszystko znika na amen in secula seculorum Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz i zaczarowany koń Ale w knajpie dorożkarskiej, róg kpierskiej i kominiarskiej Idzie walc zalany słoń Ogórki w słojach się kiszą, wąsy nad kuflami wiszą Bo w tych kuflach miła woń I przemawia mistrz Onoszko Póki dorożka, dorożką, a koń koniem, dyszel, dyszlem, póki woda płynie w Wiśle, jak tutaj wszyscy jesteście, zawsze będzie w każdym mieście, zawsze będzie choćby jedna, choćby nie wiem jaka biedna. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Takie perły, proszę Państwa, tylko w archiwum Polskiego Radia. Srebrny Konstanty i jego zaczarowana dorożka przyznają Państwo, że to niezwykłe słuchać y, autora, słuchać jego głosu i jego interpretacji własnego utworu. Takich wspomnień jeszcze pewnie będzie wiele, bo przecież świętujemy nasze stulecie. Przypominam, że już jutro specjalny koncert. Program pierwszy Polskiego Radia i specjalne naprawdę specjalne bo od państwa płynące życzenia dla nas wszystkich kochani redaktorzy z okazji stulecia wszystkiego naj najlepszego na kolejne 100 lat. W naszej audycji, w waszej audycji wygrałam kilka nagród, za które bardzo dziękuję, napisała pani Alicja z Lubelskiego. No bardzo się cieszymy. Konkursów u nas nie brakuje. Mam nadzieję, że ciekawych tematów także i mam nadzieję, że państwo z nami zostaną. A jeśli chodzi o te obchody stulecia, to przypomnę raz jeszcze, że dzisiejszy folder ulubiony o 14 z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski tam się pojawią, a wśród gości między innymi. Magdalena Cielecka i Ralf Kamiński. Dziś także o osiemnastej gwiazdozbiór, jedynki i ikony polskiej sceny muzycznej lat 90. Głosy znane z programu pierwszego Polskiego Radia Urszula. Kasia Stankiewicz, Renata Przemyk, Natalia Kukulska. A Natalia Kukulska także jutro na koncercie o 17:00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na naszej antenie. A o 9:00 jutro jedyne takie miejsce Polskie Radio.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 dedim. Kogo wyślemy nasz super zegarek, smartwatch i cardio watch? Wszystko wskazuje na to, że to pana Jakuba z Tomaszowa Mazowieckiego jeszcze tylko musimy ustalić, czy na pewno wie pan, kto był bohaterem naszego dzisiejszego konkursu. Dzień dobry. Dzień dobry. Łatwo było, czy um, trudno? No, nie było źle. Nie było źle. No jak widać. A kto jest bohaterem w takim razie? Hans Christian Andersen. Przywołał pan piękne wspomnienie z dzieciństwa, swojego dzieciństwa. Tak, zawsze mama czytała bajki na dobranoc. No i czasami zdarzało jej się po prostu, no, do uśpienia. No, i jej się zdarzyło zasnąć, czy tam pomieć jakiś fragment. No i poprawiałem ją. Bo znał pan te baśnie na tak, pamięć. A tak. ma pan jakąś ulubioną? Yy, no, chyba... Dziewczynka z zapałkami, chociaż smutna bardzo to jest baśnia, ale no, bardzo ładna. Panie Jakubie, baśniowej wiosny panu życzę. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Bardzo. Wysyłamy do pana nasz prezent i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Raz jeszcze zapraszam państwa serdecznie na jedyne takie miejsce, czyli Polskie Radio. Jutro Roman Czejarek usiądzie przed mikrofonem i opowie o kulisach powstawania naszych audycji. Zajrzymy do wozów transmisyjnych posłuchamy piosenek y, takich z Archiwum Polskiego Radia i porozmawiamy też y, o tym, jak wyglądają właśnie nasze kulisy tego, co my tutaj robimy. Zapraszam Państwa serdecznie. Dziękuję za wszystkie życzenia, które płyną od Państwa, ale muszę powiedzieć, że nie tylko od Państwa te życzenia płyną. Cześć, tu Mateusz Damiński. Trzymają mnie na muszce, więc muszę powiedzieć, że kocham jedynkę. Nie, żartuję, nikt mnie nie trzyma na żadnej muszce. Kocham jedynkę i myślę, że nie byłbym tym, kim jestem, gdyby moja mama w trakcie ciąży nie słuchała jedynki. Więc szanowna jedynko, dużo Ci zawdzięczam. No bardzo dziękujemy za takie miłe słowa. Zapraszam Państwa także na nasz koncert jutrzejszy o 17.00. Przypomnę, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego transmisja na naszej antenie wystąpi m.in. Natalia Kukulska. Bardzo dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Agnieszka Kunikowska.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 autopromoción.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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Droga krajowa nr 12 w Wielkopolsce pomiędzy Kaliszem a Pleszewem jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 264. To są okolice miejscowości Kościelna Wieś. Doszło tam do wypadku dwóch aut osobowych i samochodu ciężarowego i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Zakończyły się natomiast kilkugodzinne utrudnienia na Mazowszu na drodze krajowej nr 9 pomiędzy Radomiem a Iłżą, gdzie po godzinie 8 rano doszło do tragicznego wypadku niedaleko miejscowości Krzyżanowice. W tej chwili na kilometrze 32 jest nie jest już odblokowana i zarówno w kierunku Radomie, jak i w stronę Iłży jedzie się bez przeszkód. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej ósemce w Warszawie pomiędzy Bemowem a węzłem Łabiszyńskim i to w obu kierunkach, a podobnie na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Jeszcze województwo pomorskie, a tutaj duże spowolnienia, utrzymują się na trasie ekspresowej S6 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od państwa.